Dziennik pokładowy. Wpis 32. Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w Dzienniku Pokładowym, w mojej kronice podróży międzygwiezdnych po galaktykach fantastyki naukowej i czasem od czasu do czasu zdarzy się, że po galaktykach pokrewnych. Otóż no, przez ostatnie dwa miesiące jakoś nie było okazji, nie było czasu, nie było może nawet chyba chęci trochę, żeby nagrywać no kolejne audycje. Postaram się to teraz nadrobić. A zatem już nie przedłużając dziś będziemy rozmawiać, znaczy ja będę rozmawiać, wy będziecie słuchać i ewentualnie udzielać się w komentarzach. Będziemy rozmawiać, no już tak powiedzmy, że będziemy rozmawiać, też ja sam będę mówił do siebie, o serialu Defiance. Jest to o tyle interesujący serial, iż jako jeden z nielicznych obecnie w telewizji amerykańskiej jest to serial czysty gatunkowo science fiction. Czyli coś, czego już dawno, dawno nie mieliśmy, ponieważ przez ostatnie kilka lat była taka naprawdę dojmująca, bardzo bolesna posucha, jeśli chodzi o czyste gatunkowo science fiction. Anulowano wszystkie seriale wchodzące w skład Battle Star Galactica, Star Trek, Gwiezdne Wrota. Generalnie jeśli chodzi o science fiction to tylko chyba Doktor Who, Fringe, Torchut i no jeszcze parę pomniejszych, które w tym momencie nie przychodzą do głowy. No cóż, to było dosyć bolesne, na szczęście zapowiedzi, które można przeczytać obecnie w internecie, mówią o tym, że no wraca, science fiction wraca do telewizji. W jakiej formie, czy wraca w dobrej formie, czy jest to raczej taki skok na kaze? Jeszcze się okaże, na razie mamy taką pierwszą jaskółkę, czyli już przywoływany tutaj i recenzowany właśnie przeze mnie Defiance. Jak to będzie wyglądać? Nie wiem, a sam Defiance wygląda ze wszechmiar interesująco i co najmniej przyzwoicie, chociaż wiele osób się ze mną nie zgadza. Otóż w internecie, na przykład na Hataku, czy na forach internetowych, na portalach, czy tam, to same straszne rzeczy o tym serialu, że jest słaby, nudny, kiepski, niskobudżetowy i nie wiem, ja patrzę na ten serial i widzę naprawdę fajny, przyzwoity serial, taki, no to, to dalej nie jest nic specjalnego trzeba to sobie powiedzieć, ale jest pewna różnica pomiędzy nic specjalnego, więc nie warto zawracać sobie tym głowy i nic specjalnego, ale ogląda się przyjemnie. I to jest właśnie ten serial typu drugiego, że to nie jest nic specjalnego, to nie jest żaden no, interesujący, super ciekawy serial, który zmieni nam postrzeganie fantastyki naukowej. To jest bardzo sztampowy, bardzo konserwatywny fabularnie serial science fiction, ja myślę, że taki serial, właśnie taki konserwatywny gatunkowo, jest nam bardzo potrzebny w tym momencie, kiedy science fiction wraca do telewizji. Chodzi o to, żeby no, twórcy telewizyjni, scenarzyści, reżyserzy, producenci pokazali nam, że jeszcze pamiętają, jak się robi te stare sztuczki. To jest właśnie taki dosyć oldschoolowy serial, jeśli chodzi o podejście fabularne. I mi się ta oldschoolowość dosyć podoba. Znaczy, kiedy mówię oldschoolowość, mam na myśli oldschoolowość lat 90 a ja jestem właśnie y, 19 so retardem, takim no, fanem wszystkiego, co wchodzi z Nightisów z tych naszych wspaniałych, kiczowatych, kolorowych lat 90. mrocznych, bardziej niż kolorowych. W każdym razie y, to jest fajne, moim zdaniem. I y, tak, taki konserwatywny serial właśnie teraz, w tym momencie, był nam bardzo potrzebny, żeby no, wrócić do formy. To jest tak jak y, powiedzmy, że powraca nasz ulubiony zespół, po, y, powiedzmy, że się rozpadł i po 20 latach wydaje nową płytę. My nie oczekujemy od tej płyty, że będzie jakaś super supernowatorska. My oczekujemy, że ten nasz kochany zespół muzyczny potwierdzi, że wciąż potrafi grać tak, jak grał kiedyś. I właśnie Defiance jest taką nową płytą powracającego zespołu. Pokazuje nam, że potrafi grać tak, jak grał kiedyś. No cóż, fabuła serialu znaczy może o fabule za moment, na razie powiem o tym, co mnie w nim najbardziej zachwyciło. Otóż zachwycił mnie ten setting, czyli y, świat przedstawiony, y, jaki został wykreowany na potrzeby serialu i towarzyszącej mu gry komputerowej. Na szczęście y, obia, y, oba te media są całkowicie autonomiczne i nie trzeba znać nic, absolutnie nic, nie trzeba wiedzieć o grze, żeby cieszyć się w pełni serialem. Ja nic nie wiem, nie gram w Defiance, MMO, więc no, mówię to z całą swoją odpowiedzialnością, że spokojnie, można oglądać bez, no, bez znajomości, jakichś tam popierdówek. Otóż sam setting serialu, czyli Świat hmm. przedstawiony obraca się właśnie wokół takiej koncepcji, trochę takiej pionierskich lat Ameryki Północnej. To znaczy mamy tam takiego ducha, koloni kolonizacyjnego ducha, jako iż fabuła przedstawia się w ten sposób, że mamy kilka autonomicznych ras, Zróżnicowanych, no, zróżnicowanych kulturowo, fizycznie, psychicznie, które są, no, które przyleciały na Ziemię, ponieważ u siebie w domu nie miały już czego szukać. Okazało się, że Ziemia jest już zajęta przez nas i my nie chcieliśmy tak łatwo się poddać i wywiązała się wielka wojna. Po tej wojnie no, nastał pokój, ponieważ no, te rasy jednak zostały u nas i musimy się jakoś na tej Ziemi naszej zmieścić, tej zdewastowanej przez wojnę Ziemi. I to też jest dosyć fajne, bo oprócz gatunkowego science fiction mamy też takie wycieczki w stronę post-apo, naprawdę bardzo drobne, ale też mi się bardzo podobające, co jest w ogóle bardzo fajne, bo w, no, w dzisiejszej telewizji, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych mediach taka metatekstowość, taka intertekstualność raczej, no, jest czymś bardzo fajnym i trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach coś takiego czysto gatunkowego, ponieważ no, już ludzie się przyzwyczaili do gatunkowości, teraz chcą czegoś więcej, no ale taka tygresja na boku. Yy, powróćmy może do Defiance. Yy, jak już mówiłem, w Defiance mamy kilka ras, mamy rasę taką trochę barbarzyńsko-plemienną, która no, narzuca się inne skojarzenia z Indianami, mamy yy, rasę albinosów, yy, którzy są bardzo makiaweliczni, bardzo yy, podchodzą do ludzi z pogardą, choć jednocześnie sami cierpią na pewien kompleks niższości i to też jest bardzo fajne, ponieważ te wszystkie rasy trochę przypominają grupy społeczne, jakie formowały się podczas kolonizacji Stanów Zjednoczonych. Też pamiętam właśnie takich Indian, takich no zburzał arystokrację z Europy, która no, przybywa na nowy kontynent, żeby no, mieć nowy początek. I właśnie ten kolonizacyjny duch też unosi się nad tym serialem i jest bardzo, bardzo fajny no fajnym pomysłem, żeby zrobić z tego serialu taki, no, taką trochę bitwę o niepodległości USA, bo właśnie jest też tam wątek, bo tytułowe Defiance jest miastem, które, no, które buntuje się przeciwko ziemskiej republice i tu też można dopatrywać się pewnych analogii pomiędzy koloniami, które no, chcą się odseparować od kolonialnej Europy. Generalnie ja właśnie patrzyłem na fabułę, na, no, na cały ten serial trochę jak taką, taki neokolonializm, to znaczy taki powrót do tej estetyki kolonialnej no, z wykorzystaniem konwencji science fiction i to właśnie mi się bardzo podobało, no, ponieważ to było autentycznie coś nowego. To nie był kolejny randomowy świat kosmicznych cowboy, jak w Firefly, którego nie lubię i... Może kiedy indziej o tym opowiem, naprawdę. W każdym razie, no to, to było fajne i to mnie od razu kupiło. Taki yy, indywidualizujący cały serial element. Właśnie taka konwencja, to jest, to jest super, to mi się od razu spodobało, to mnie od razu kupiło, a skoro już byłem kupiony przez estetykę, no to dalej już poszło jak spłatka. Otóż y, Fabuła jest niestety dosyć sztampowa, ale jak już mówiłem, taki konserwatywny sztampowy serial y, na początek, na rozruch, na taki renesans science fiction w telewizji jest bardzo, bardzo potrzebny. I cieszę się, że y, no, dostaliśmy na przyzwoitym poziomie taki serial. Y, gdzieś kiedyś widziałem w jakimś komentarzu, że ktoś porównuje Defiance do. Y, nie, ktoś napisał, że Defiance jest serialem pięć razy gorszym niż Nova. No ja. Y, nie, nie byłbym taki surowy w swoich recenzjach, w swoich określeniach, ponieważ Teranowa naprawdę był słabym serialem, a Defiance jest naprawdę przyswoitym serialem, nawet jeśli chodzi o bohaterów, o których mógłbym teraz opowiedzieć, ponieważ no, dzielą się oni na bardzo nudnych i źle skonstruowanych i na takich naprawdę świetnie skonstruowanych. Chociaż tych świetnie skonstruowanych jest jednak więcej. Mamy niestety bardzo archetypową parkę dwojga głównych bohaterów: ojciec i jego przybrana córka, kosmitka, którzy są dosyć archetypowi. Na szczęście, co się na szczęście później okazuje, nie na nich w dużej mierze jest położony nacisk w tym serialu, tylko na panujące w Defiance stosunki pomiędzy dwiema zwaśnionymi rodzinami, pomiędzy burmistrzem, a no, skonfliktowanymi ze sobą tymi familiami i w ogóle no, jest dużo tego, jak już mówiłem, kolonialnego y, mięska taki, takiej estetyki, no, może o estetyce już mówiłem, ale takiego klimatu pogranicza, gdzie wszystko może być jak na dzikim zachodzie, że kto ma y, sprówę i kto, y, głowę, ma, kto ma głowę do interesów, ten odnosi sukces właśnie takie, takie pewne nieokrzesanie, pewna barbarzyńskość obyczajów i tutaj też się to świetnie sprawdza. No z drugiej strony mamy przecież y, mamy przecież biurokrację, mamy przecież stosunki społeczne y, burmistrza wybranego drogą demokratyczną i y, to, jak już mówiłem, świetnie odzwierciedla te, no, y, cały ten klimat Ameryki kolonialnej i postkolonialnej i to jest naprawdę fajne. Ale może dosyć już o tym. Wróćmy do bohaterów. No Wybijają się przede wszystkim rodzina Tarów, czyli jedna z tych zwaśnionych familii, która no, pragnie przejąć władzę w Depayence. I przede wszystkim no, musimy powiedzieć o żonie Deitaka Tara, która jest odgrywana przez Jimmy Murray, jedną z moich ulubionych aktorek, która występowała i w Magazynie 13, jednym z moich ulubionych seriali i w Dexterze, w drugim sezonie mogliśmy ją podziwiać, która gra z Tar, która jest taką bardzo makiaweliczną, kastilanką, która no, z pleców męża, tak trochę w sposób bardzo subtelny, stara się go wypchnąć wyżej w hierarchii no, w hierarchii osobistości miasta Defiance, co sprawdza się świetnie, ponieważ ta bohaterka, z jednej strony, jest taka bardzo wyliczna, taka bardzo y, cyniczna i wyrachowana, z drugiej jednak możemy zaobserwować y, w pewnych scenach, że no, pod, tą, y, pod tym całym jej cynizmem i wyrachowaniem no, kryje się osoba, która y, też ma swoje no, problemy wewnętrzne, też ma y, pewne wątpliwości. No i świetna rola oczywiście Marej, która, no jak zwykle, sprawdza się wyśmienicie. Yy, wspomniany już Day taktar, który też jest bardzo ambitnym yy, biznesmenem w Defiance, który jest zwaśniony z właścicielem miejscowej kopalni, yy, Reifem Ray, yy, McCallway, którzy, no obie te rodziny są zwaśnione od czasów niepamiętnych i oczywiście musiało się trafić tak, że potomkowie tych rodzin musieli się w sobie zakochać, odgrywając bardzo szekspirowski archetyp, który jednak mimo, mimo wszystko kończy się tutaj happy endem. Ups, spoiler. No nie szkodzi, to i tak było od razu łatwo do przewidzenia. Chociaż sam, sam wątek tego, no, tego szekspirowskiego y, romansu y, zakończonego ślubem był dość ciekawie przeprowadzony, ponieważ każda z tych rodzin chciała coś ugrać dla siebie. A konkretniej to y, oczywiście głowy tych rodzin chciały ugrać coś dla siebie, ponieważ y, młodzi wiadomo byli w sobie zakochani. Y, opowiadam o tym wątku, choć jest on raczej stosunkowo mało y, istotny, jeśli chodzi o fabułę. To raczej taki zapychacz, ale generalnie fajny zapychacz, bo. Nawet jeśli chodzi o zapychacze, to z, y, wątki, które nie robią głównej papuły, y, to takie wątki są w The Pains no, na ogół strabne, miłe. Y, no, chociaż czasami oczywiście robi się trochę zbyt obyczajowo, jak na gatunkowe science fiction. Nagle takie y, Firefly Wannabe zmienia nam się w Dr. Queen wannabe. I y, co nie jest, y, powiedziałbym. Czymś, co mnie osobiście usatysfakcjonuje, ale rozumiem taki zabieg, ponieważ y, ten serial, jeśli ma się utrzymać w ramówce, to musi przyciągać nie tylko takich hardkorowych fanów y, sci-fi jak ja, ale bardzo zróżnicowaną publiczność. Więc, y, więc i tak jest świetnie. Moim zdaniem taki kompromis y, jest czymś fajnym. Znaczy może nie jest czymś fajnym, ale jako zło konieczne ja spokojnie to akceptuję, ponieważ y, serial wygrywa na tych poziomach, na których na które ja zwracam uwagę, czyli setting, czyli no sama konwencja, science fiction. Więc generalnie jest interesująco, choć niestety jeśli chodzi o fabułę, to raz, rzecz sztampowa, ale już to pal diabli, jak już mówiłem, sztampowość w ty, pod tym względem w tej sytuacji jest ok, ale jest po prostu nudna, ponieważ bohaterowie hmm, ten wątek główny, jeśli chodzi o no trudno tutaj powiedzieć coś bez spoilerowania, generalnie może ograniczę się do ogólników, że sam wątek główny jest czymś bardzo, bardzo słabym, ponieważ widać, że jest źle rozplanowany i dzisiaj się już nie robi takich seriali, no ja mówię, że on jest trochę oldschoolowy, taki nightiesowy, ale jednak ja już przebiegłem do tego, że fabuły seriali stanowił już pewną taką dość konsekwentną, zwartą całość. Yy, I tego czegoś takiego właśnie o, yy, oczekiwałbym po Defiance. A tymczasem dostałem no, opowieść która ma w zasadzie kryzys tożsamości, ponieważ a to trochę próbuje być jakąś taką metafizyczną historią, pod koniec się robi, a to próbuje być opowieścią o rodzącym się nowym społeczeństwie, tym defiance, które próbuje się obronić przed wpływami z zewnątrz, a to nie wiem, jakieś porachunki, wszystko jest, ja bym to generalnie bardzo fajnie zaakceptował z otwartymi ramionami, gdyby to było interesujące, a nie jest, ponieważ większość tych wątków, chociaż sympatyczne, Chociaż fajne, ale to jest, jest jednak strasznie monotonne i żmudne. I sama oś głównego, sama główna oś fabularna serialu jest poruszana w sposób taki, jaki ja bardzo nie lubię. Czyli 5 minut pod koniec każdego odcinka, który próbuje jakoś tam się wkręcić w tą główną oś fabularną. I to jest chyba największy mankament tego serialu. Słaba, no mdła fabuła. No cóż... Koniec końców jednak, jeśli miałbym ocenić ten serial, a nie, może jeszcze powiem o efektach specjalnych, bo przecież science fiction, efekty specjalne są dość istotnym elementem tego typu seriali, tego typu utworów w ogóle. No cóż, przede wszystkim pilot, na który chyba poszła zdecydowana większość budżetu, jest bardzo efekciarski, bardzo efektowny to jest science fiction, no nie na poziomie kinowym, nie oszukujmy się, ale powiedzmy półtorej poziomu poniżej co też wygląda świetnie i w telewizji naprawdę dawno nie widziałem takich fajnych efektów specjalnych później robi się już trochę bardziej oszczędnie ale i tak jest nieźle, kilka scen jednak kilka scen tych bardziej widowiskowych zostało dopracowanych i to mi się bardzo podobało, serial jednak skupia się może nie na efekciarstwie a na, no, na takim obyczajowo, doktorokwinowo, fireflyowo, yy, metalharlentowej i mieszance, gdzie mieszają się takie różne konwencje i yy, utalentowani twórcy potrafią zrobić z tego naprawdę dzieło sztuki. Yy, talentu moim zdaniem zabrakło tutaj twórcom Defiance. Może, może nie tyle talentu, co od pewnego wyważenia, pewnego yy, nadania pewnym wątkom większego ładunku emocjonalnego i dlatego ogląda się trochę z takim przymrużonym okiem, znaczy przymrużonym okiem nie w sensie, że nie do końca na poważnie, chociaż to też, ale z przymrużonym okiem, ponieważ już się przysypia przy niektórych epizodach. Tak więc tak, to nie jest bardzo super genialny, dobry serial, ale to jest przyzwoity, moim zdaniem bardzo przyzwoity serial, który no fan wyposzczony telewi fan telewizyjnej fantastyki naukowej obejrzy dosyć chętnie, chociaż będzie narzekał trochę, tak jak ja tutaj narzekałem. Pozostali może się zainteresują, może nie. Większość pewnie machnie ręką, ponieważ jest obecnie na rynku tyle różnych seriali, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I, no i moim zdaniem Defiance wypada tutaj Powiedzmy dosyć blado, ale jednocześnie ja patrzę na to z takim dobrotliwym yy, okiem pana fantastyki naukowej, który od dawna, od dawien dawna nie dostał yy, dobrego, czystego gatunkowo serialu i na bezrybiu i rak ryba. A skoro mowa tu o Defiance, to ona jest właśnie takim rakiem, rakiem, który jest dosyć smaczny, jeśli się przymyknie oku na pewne wady. No i to chyba tyle, co miałem do powiedzenia o tym serialu. Czy polecam? No na własne ryzyko, każdy powinien obejrzeć. Ja pewnie zainteresuję się drugim sezonem, który już został zapowiedziany. A tymczasem żegnam się z Wami i no cóż, mam nadzieję, że następ kiedy następnym razem się odezwę, to nie minął dwa miesiące, że następna audycja nie nadejdzie po kolejnych dwóch miesiącach, bo to już będzie trochę śmieszne. Tak więc tak, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. I oglądajcie Defiance. Bo mimo wszystko ten serial da się oglądać. A to, a nie można tego powiedzieć o wielu serialach, które widziałem ostatnio. Cześć, trzymajcie się. Bez odbioru.